Kilku spekulantów zostanie unieszkodliwionych, wytworzy się atmosfera, w której spekulacja musi się udusić. 2 lutego 1965 roku zakończył się proces w tak zwanej aferze mięsnej. Oskarżeni to dyrektor stołecznych zakładów mięsnych Stanisław Wawrzecki i dziewięć innych osób. Dyrektora skazano na śmierć, wyrok wykonano. W marcu zostali aresztowania niebawem skazani na kilkuletnie więzienie Jacek Kuroń i Karol Modzelewski, młodzi działacze opozycyjnej lewicy, autorzy listu otwartego do członków PZPR i ZMS. Lipcowe śledztwo przeciwko trzem literatom, Grzędzińskiemu, Catowi Mackiewiczowi i Millerowi, którym zarzucano współpracę z pismami emigracyjnymi. Mówi Stanisław Cat Mackiewicz. Katolicyzm w Polsce jest nie tylko światopoglądem religijnym, lecz także odwieczną szkołą naszej kultury, zbudowanej aż na łacińskich fundamentach. Listopadowy list biskupów polskich do biskupów niemieckich. W styczniu 1966 roku władze ogłosiły obchody tysiąclecia państwa polskiego, konkurencyjne do milenium chrztu Polski, Podczas kościelnych uroczystości siły porządkowe przerywały peregrynację kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, by ostatecznie zaaresztować obraz. Wędrowała sama Rama. Ten ustrój nie może długo wytrzymać. W październiku usunięto z PZPR Leszka Kołakowskiego za krytykę ekipy Gomułki, która odeszła od haseł października. Dziś o latach 1965-66.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 W marcu 1965 roku Gomułka i Breżniew podpisali kolejny polsko-radziecki układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy. Majowe wybory do Sejmu i Rad Narodowych zostały sfałszowane. Z kandydowania zrezygnował Stefan Kisielewski, który nie widział możliwości tworzenia legalnej opozycji w Sejmie. Listopadowy list biskupów polskich do biskupów niemieckich był jednym z 56 listów do episkopatów różnych krajów z okazji milenium chrztu Polski. Ale to on spowodował ostry atak Gomułki na polski kościół i prymasa Wyszyńskiego, któremu na początku stycznia 1966 roku nie wydano paszportu na wyjazd do Watykanu. W kwietniu, maju i czerwcu podczas kościelnych uroczystości milenijnych władze rozpędziły procesje Bożego Ciała w Warszawie, użyły milicji do pacyfikacji wiernych broniących eksmitowanych księży w Brześciu. W tym szczególnym roku dwukrotnie nie udzieliły zgody na przyjazd papieża Pawła VI do Polski. Do Albanii zbiegł jeden z prominentnych działaczy partyjnych czasów stalinowskich, Kazimierz Mijal, zwolennik maoizmu na emigracji roszady polityczne i sławnąca pozycja rządu w Londynie, gdzie w czerwcu 1965 roku utworzono Instytut Polski i Muzeum imienia generała Sikorskiego. W Polsce tego roku wydarzeniem była premiera tanga sztuki Sławomira Mrożka, a w roku 1966 premiera filmu Faraon Jerzego Kawalerowicza, nominowanego do Oscara. Także dyskusja wokół powieści Austeria Juliana Strykowskiego. Pancerni, powrócimy... Telewizja rozpoczęła emisję serialu Czterej Pancerni i Piesy. Czy przyzna pan rację takiemu stwierdzeniu, że wydarzeniem okresu, o którym będziemy mówić, przynajmniej w roku 1965, była kara śmierci dla Stanisława Wawrzyckiego w tak zwanej aferze mięsnej? Ten wyrok nazwano mordem sądowym. I właściwie dlaczego wymierzono karę niewspółmierną do ściganego prawem czynu? Rzeczywiście ten wyrok przyciąga uwagę, kiedy patrzy się nań z perspektywy Współczesnej, kiedy już od dawna przecież obowiązuje prawodawstwo, które wyklucza w ogóle kategorię taką jak wyrok śmierci, a praktycznie rzecz biorąc od końca PRL-u nie była już w ogóle wykonywana taka kara. Budzi zatem prawdziwą grozę fakt skazania na karę śmierci i wykonania tego wyroku kogoś oskarżonego przestępstwo o charakterze tylko, jeśli można tak powiedzieć, gospodarczym. Były wcześniej w czasach Bieruta i do tego ostatniego właśnie wyroku, o którym pani redaktor wspomniała, inne tego rodzaju skandaliczne z naszej współczesnej perspektywy decyzje sądowe, które można właśnie nazwać morderstwami sądowymi, to wyróżnia się samym faktem, o którym my wiemy, że był to ostatni tego rodzaju wyrok, że po nim wyroki śmierci w sprawach o przestępstwa gospodarcze już nie będą zapadały. Gomułka niewątpliwie dążył do tego, żeby umocnić jeszcze bardziej wszelkie cugle władzy we własnych rękach, chwyt tych cugli we własnych rękach. Chwytali w lot także te intencje pierwszego sekretarza, posłuszni wykonawcy polityki sądowej, bo tak można to w istocie nazwać, prokuratorzy i przede wszystkim sędziowie funkcjonujący wtedy w aparacie sprawiedliwości, a raczej niesprawiedliwości PRL-u. Rzecz jasna, bez żadnej ingerencji bezpośredniej samego Gomułki wydawali tego rodzaju wyroki, a Gomułka tylko swoimi przemówieniami, swoimi apelami o oszczędności, o Zapobiegliwość gospodarczą starał się umacniać tę atmosferę, w której każdy przejaw niegospodarności, zgodnie z definicją tego słowa przez gomułkę będzie piętnowany, będzie zagrożony najsurowszymi represjami i niejako ten straszliwy wyrok przypomniał o tej intencji gnoma. Przepraszam, że użyję tutaj tego określenia, które wprowadził w tym czasie właśnie znakomity satyryk szpotański, wspaniały prześmiewca reżimu Gomułki który właśnie wtedy w 1964 5 roku postanowił satyrycznie zareagować na coraz bardziej nasilające się przejawy pewnego skostnienia, zidiocenia, można chyba nawet tak powiedzieć, reżimu Gomułki, gdy idzie o jego wymiar wewnętrzny tegoż reżimu. I wtedy właśnie zaczął pisać swój najsłynniejszy utwór Cisi gengacze, Gęgacze, czyli bal u prezydenta, opera satyryczna która karykaturyzowała, ale wychwytując doskonale najbardziej paskudne elementy tego reżimu Gomułkowskiego, sytuację polityczną, społeczną, gospodarczą, ale przede wszystkim duchową. Połowy lat 60. kiedy to pod postacią występującego w owym utworze satyrycznym o cichych i postacią kluczową był gnom. Szak to dziejów jest reguła, że tyranów gubi lęk. Śmiało rządzi pan Gomuła, lecz przeraża go nasz gęg. Pozamykał nasze kluby, wtrącił w lochy kilku z nas. Lecz się nie martw, bracie Luby, już się kończy gnoma czas. Gnom, postać symbolizująca Gomułkę, chroniony przez cichych, czyli przez ubeków, przez cały aparat przemocy, którego jedną z części byli właśnie sędziowie tacy jak ci, którzy wydawali wyroki, wysokie wyroki w sprawach politycznych, o których również pani redaktor wspomniała we wprowadzeniu do naszej audycji. Przypomnę skandaliczne wyroki, które zapadły jeszcze w 64 roku przeciwko Melchiorowi Wańkowiczowi, akurat sędziwym i cieszący się ogromnym autorytetem reportażysta i pisarz. Nie został ostatecznie posadzony do więzienia, ale wyrok formalnie zapadł. Czy wyrok w sprawie, którą pani redaktor wspomniała z 65 roku, w której na ławie oskarżonych znalazło się trzech znanych literatów, publicystów, Wśród nich na pewno najbardziej znany i lubiany i podziwiany przez setki tysięcy czytelników w Polsce Stanisław Catmackiewicz, słynący z Ciętego Pióra, z bardzo warwnego obrazowania swoich opowieści o polskiej i europejskiej historii i kulturze XIX i XX wieku. Który zaufał Gomulce i wrócił do Polski w 1956 roku z emigracji. Tak, no nawet ta decyzja jeszcze wyprzedzała powrót Gomułki do władzy, bo to było jeszcze przed październikiem 1956 roku. Satmackiewicz liczył po prostu na zbliżającą się pewną wewnętrzną liberalizację w Polsce. No niewątpliwie w 1964-1965 roku musiał się z tymi nadziejami już rozstać, posadzony właśnie na ławę oskarżonych za opublikowanie na łamach paryskiej kultury artykułów pod pseudonimem Gaston de Cerise od nazwy obozu, internowania czy miejsca przebywania elity sanacyjnej we Francji, gdzie starał się ich izolować nienawidzący sanacji generał Sikorski. Otóż właśnie za opublikowane pod tym pseudonimem artykuły w paryskiej kulturze relacjonujące między innymi wydarzenia związane z protestami przeciwko polityce kulturalnej Gomułki, a raczej antykulturalnej polityce Gomułki, Został oskarżony, podobnie jak Jan Nepomucen-Miller, związany z PPS, przedwojenny redaktor pism lewicowych, którym z kolei w londyńskich wiadomościach też pod pseudonimem pisał o podobnej tematyce, czyli polityce antykulturalnej PZPR-u, wspomniany również przez panią redaktor January Grzędziński też przedwojenny publicysta, także skazany za swoje kontakty z paryską kulturą. Cisi, czyli aparat przemocy, ubecy, aparat sądowniczy służący gomuce, starał się przykręcić śrubę w 1964-1965 roku. Gęgaczom. E, tak, i przypomnieć gęgaczom, jak w swojej prześmiewczej operze szpotańskim, inteligencji prl że najważniejszym zadaniem tej inteligencji jest konformizm, podporządkowanie się aktualnej polityce władz i jeżeli ktoś się wychyli, to zostanie postawiony przed sądem, to dostanie, przepraszam znowu za prostackie wyrażenie, po łapach i że nie ma nawet świętych krów w tym układzie politycznym, że nawet ludzie cieszący się taką popularnością, że nawet tacy ludzie mogą trafić na ławę oskarżonych, no a wyrok śmierci, od którego Zaczęła pani redaktor naszą dzisiejszą rozmowę, który zapadł po procesie oskarżonych w tak zwanej aferze mięsnej. Przypominał, że zwykli, że tak powiem funkcjonariusze całego aparatu administracyjnego Polski także znajdują się pod czujną kontrolą gnoma i jego cichych, czyli aparatu przemocy. To był przejaw autorytaryzmu, niewątpliwego, świadomie budowanego autorytaryzmu władzy towarzysza Wiesława. Siła państwa bierze się z tego, że obywatele się z nim identyfikują. Na co zatem liczyli Jacek Kuroń i Karol Modzelewski, młodzi działacze opozycyjnej lewicy, którzy napisali list otwarty do członków PZPR-u i ZMS-u na Uniwersytecie Warszawskim. Do tej pory listy pisali znani literaci, naukowcy. No właśnie, w kontekście tego, że nie ma świętych krów i każdy będzie skazany, każdy odchylający się od wizji gomułkowskiego państwa, zatem to jest akt odwagi? To byli młodzi ideowi komuniści, wierzący w to, co uznawali za ideały komunizmu. Według nich władza Gomułki odchodziła od tych ideałów komunistycznych. Przypomnijmy, uroń starał się je wpajać, nowe ideały komunistyczne w swoim systemie wychowawczym czerwonego harcerstwa, tzw. zwanych drużyn walterowskich. Karol Modzelewski był już wtedy jako młody człowiek uznanym mediewistą. Rozpoczynał swoją później, mimo jednoczesnej, równoległej kariery politycznej, opozycyjnej, bardzo błyskotliwą i bardzo zasłużoną karierę historyka Polski wczesnośredniowiecznej. A więc ci młodzi ludzie, którzy wierzyli naprawdę w ideały komunistyczne i chcieli według nich urządzać na sposób w istocie totalitarny, bo ten komunizm, w który wierzyli był w swoim fundamencie totalitarny, nie zostawiał wiele przestrzeni wolności dla ludzi, którzy z komunizmem się nie zgadzali, ale wierzyli w to obaj, że wewnątrz tego systemu komunistycznego powinna być zachowana swoboda dyskusji dla zwolenników komunizmu. A tej swobody oczywiście Gomułka nie chciał dopuścić, Gomułka nie chciał żadnej swobody dopuszczać nawet wewnątrz partii i to budziło ich sprzeciw odrazę moralną i pewnego rodzaju projekt reformy, bardziej należałoby nazwać ten list odruchem protestu moralnego wyznawców komunizmu przeciw pragmatyce władzy, która zaczęła dominować nad ideologią komunistyczną w rządach Gomułki. Ten protest wiązał się także z przekonaniem obu tworzących ten protest ludzi, że mogą liczyć na poparcie części elit PZPR-owskich, bo pamiętajmy obaj wywodzili się ze środowisk, mówię i o Karolu Modzelewskim i o Jacku Kuroniu, ściśle związanych z władzą wprowadzoną na sowieckich czołgach po 1944 roku do Polski. Ich najbliżsi byli przedstawicielami elity tejże władzy, czy to związanymi z Trybuną Ludu, czy z aparatem kierowniczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, PRL-u. I mieli oparcie wśród wielu przedstawicieli tego aparatu, którzy zostali przez Gomułkę zmarginalizowani, odsunięci po 1956 roku na margines, a przede wszystkim mieli poczucie, że reprezentują pewnego rodzaju pokolenie, które przychodzi, pokolenie dzieci tych aparatczyków Bierutowskiego, Chowu, którzy wierzyli niegdyś w stalinowski komunizm, potem wierzyli w jego odnowę w 1956 roku i chcieli odnawiać ten komunizm nadal, nie zgadzając się coraz bardziej z kształtem tego komunizmu realnego, jaki nadawał mu broniący konsekwentnie przede wszystkim własnej władzy i broniący przekonania, że on jeden rozumie na czym polega dobro państwa i jego poddanych. Władysławem Gomułką. To właśnie była moim zdaniem geneza pewnej śmiałości aktu odwagi, bo to oczywiście był akt odwagi, jakim był list otwarty Kuronia i Modzelewskiego, ale jednocześnie pamiętajmy, że ta odwaga wynikała właśnie paradoksalnie z pewnego rodzaju zakorzenienia autorów tego listu w środowisku komunistycznym i w fermencie, jaki w tym środowisku dawało sobie znać w połowie lat 60., niezadowolenia z autorytarnego sposobu rządzenia Gomułki, który odsuwał część dawniej bardzo wpływową w tym ruchu komunistycznym i ci ludzie tworzyli zaplecze, na którym mogli się oprzeć czy do którego mogli się odwoływać twórcy owego listu. Jeśli chodzi o Sejm, no cóż, najciekawsze rzeczy tam się dzieją w komisjach. prawda. Bywają różne krótkie spięcia i dużo ciekawych rzeczy tam się można dowiedzieć. Inną formą protestu wobec ówczesnych realiów politycznych była postawa Stefana Kisielewskiego, a związana była z wyborami do Sejmu i Rad Narodowych w maju 1965 roku. Można by powiedzieć o tych wyborach nic nowego, bo zostały sfałszowane, ale Stefan Kicielewski zrezygnował z kandydowania do Sejmu w klubie Znak, ponieważ nie ma możliwości tworzenia legalnej opozycji w Sejmie, ale był osamotniony w tym proteście. Myślę też o współtowarzyszach z koła Znak. Cóż, Stefan Kisielewski pamiętamy, że poparł zdecydowanie i z dużymi nadziejami tzw. zwany przełom październikowy 1956 roku. Znalazł się wtedy w składzie kandydatów do Sejmu wybranych w 1957 roku. Liczył na to, że pewnego rodzaju dynamika zmian wprowadzonych w październiku 1956 roku umożliwi stopniowe poszerzanie przestrzeni wolności nie tylko dla towarzyszy partyjnych, Pamiętajmy, no, Stefan Kisielewski był na antypodach ideowych tego, o czym pisali Karol Modzelewski i Jacek Kuroń w swoim liście młodych komunistów, do młodych komunistów w pewnym sensie. Stefan Kisielewski był absolutnym krytykiem założeń zarówno gospodarczych, jak i ideowych komunizmu, z obrzydzeniem najwyższym o nich myślał, ale uznawał w 1956 roku, że te zmiany destalinizacyjne, jakie wtedy niewątpliwie następowały, mogą prowadzić w dalszych etapach do powiększenia przestrzeni po prostu wolności politycznej i wolności gospodarczej w Polsce. W świetle wydarzeń, o których już zaczęliśmy mówić dzisiaj, takich m.in. jak wspomniany wyrok w procesie afery mięsnej, no widać było, że o żadnej wolności ani gospodarczej, ani Politycznej nie może być mowy. Osiem lat blisko po październiku 1956 roku i Stefan Kisielewski wyciągnął z tego wnioski. Wolał skoncentrować się na pisaniu swoich powieści, pisaniu swoich felietonów, powieści, które drukować będzie następnie w paryskiej kulturze pod pseudonimem. Tak, bo w Polsce tylko do szuflady. Tak, no do szuflady albo jego znakomite felietony na ostatniej stronie Tygodnika Powszechnego, od których pewnie duża część, może nawet większość czytelników tego starego tygodnika powszechnego zaczynała lekturę każdego numeru, od tych arcydowcipnych, zjadliwych często, zawsze bardzo trafnych uwag na tematy, czy to kulturalne, czy to w zawoalowany sposób polityczne. Kisielewski wprowadzał do czasopisma krakowskiego. Myślę o zakazie druku, zakazie publikacji dla Kisielewskiego. Tak, ten zakaz przyjdzie później oczywiście, ale na razie decyzja Kisielewskiego, by nie kandydować była wyrazem, jak się wydaje, głębokiego jego przekonania, że z Gomułką nie da się dalej liczyć na realne poszerzenie przestrzeni wolności w Polsce i raczej... Kontynuowanie tej roli, której podjął się m.in. Kisielewski na przełomie 1956 roku, roli reprezentanta środowisk katolickich w Sejmie, będzie tylko legitymizowaniem niedemokratycznego, także nie dającego żadnych nadziei na pozytywne zmiany reżimu. Dziś mówimy o latach 1965 66 Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji radiowej Jedynki. Historia Żywa. Mówiliśmy już o sfałszowanych wyborach do Sejmu, o decyzji Stefana Kisielewskiego, który nie widząc możliwości bycia w realnej opozycji, zrezygnował z kandydowania do Sejmu w ramach klubu Znak, ale inną decyzję podjęli Tadeusz Mazowiecki, Stanisław Stomma i Jerzy Zawiejski. Właściwie dlaczego? Tak, pamiętajmy, że występowały pewne różnice w środowisku katolików nastawionych niebezkrytycznie, o tak to nazwijmy najogólniej, wobec reżimu Perelowskiego. Z jednej strony te środowiska były reprezentowane przez takie osoby właśnie jak Kisielewski, bardziej twardo, krytycznie nastawionych do posunięć władzy Gomułkowskiej. Z drugiej strony środowisko więzi warszawskiej, czasopisma, które zaczęło się ukazywać niejako równolegle do tego krakowskiego ośrodka ze znakiem i tygodnikiem powszechnym. Warszawska więź od niemal początku lat 60. wyraźnie akcentowała głównie pod patronatem Tadeusza Mazowieckiego chęć udziału w polityce, w której regulatorem pozostaje Gomułka. Stąd takie hołdownicze, wierno teksty drukowane w więzi na temat polityki podporządkowania Moskwie. Pewnego rodzaju dystans w stosunku do prymasa Wyszyńskiego akcentowany przez to środowisko Dystans wyraźny wobec tradycji niepodległościowej, tradycji powstańczej. Tutaj wturował środowisko więzi warszawskiej, wspomniany także przez panią redaktor Stanisław Stoma, związany z tygodnikiem powszechnym, przedstawiciel tak zwanego realizmu politycznego, który konsekwentnie wyrażał stanowisko, że Polska nie ma żadnych szans na niepodległość i musi się opierać na patronacie, inaczej nazwijmy to podległości wobec albo Rosji, albo Niemiec. W 1939 roku Stomma głosił postulat podległości Niemcom, po 1945 roku głosił postulat pogodzenia się z całkowitym uprzedmiotowieniem pod panowaniem Moskwy Czerwonej. I z tego także wynikały odmienne w przypadku Stommy i Tadeusza Mazowieckiego z jednej strony, a odmienne w przypadku Stefana Kisieleskiego decyzje co do dalszego udziału w polityce PRL-owskiej. Kisielewski się z tej polityki PRL-owskiej wypisał, a oni pozostali. Pewne racje na rzecz decyzji Mazowieckiego czy Stommy można odnajdywać. To jest oczywiście kwestia oceny tej sytuacji, w jakiej Polska znajdowała się w połowie lat 60. Warto przypomnieć fakt, który pani redaktor wymieniła we wprowadzeniu do naszej audycji. 8 kwietnia 1965 roku podpisanie przez Gomułkę i Breżniewa nowego układu między PRL a Związkiem Sowieckim o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy. To można pomyśleć, no cóż, kolejny podły akt zdrady, podporządkowania Polski-Moskwie, ale kiedy przyjrzymy się bliżej temu dokumentowi, to zobaczymy w nim pewnego rodzaju jednak grę, Jakkolwiek to paradoksalnie nie zabrzmi, o interes państwowy Polski, nie PRL-u, nie Gomułki, tylko Polski. Co było istotnego w tym akcie, a co ktoś taki jak Stoma czy Mazowiecki naturalnie dostrzegali? To było uznanie dokonane w tym akcie przez Związek Sowiecki zachodniej granicy Polski. Na ziemiach zachodnich, oparcia granic Polski od Reinyse Sełużycką za trwałe, niezmienne, niepodlegające rewizji. Wbrew pozorom to była bardzo ważna deklaracja w kontekście wcześniejszych ruchów wykonywanych jeszcze przez Chruszczowa w 64 roku, poprzedniego przywódcę sowieckiej partii i państwa, który flirtował wtedy jeszcze w 64 roku z myślą o dogadaniu się z Niemcami zachodnimi kosztem Polski. To znaczy Chruszczow zgodził się wysłać do Bonn, czyli do stolicy NRF-u swojego zięcia redaktora prawdy, Adżubeja, by ten poufnie negocjował z przywódcami Niemieckiej Republiki Federalnej możliwość nowego otwarcia w stosunkach Niemiec Zachodnich z Moskwą, w której Moskwa może wyrazić zgodę na zjednoczenie Niemiec i na rewizję granicy polsko-niemieckiej. No oczywiście było to śmiertelnie niebezpieczne dla Polski. Tu Gomułka rzeczywiście bronił interesu polskiego, zabiegał o to, żeby Taka klauzula w układzie ze Związkiem Sowieckim się znalazła, w którym Związek Sowiecki jasno zadeklaruje, że uznaje trwałość granicy zachodniej Polski. Stało się to możliwe dlatego, że Chruszczow został obalony w listopadzie 1964 roku i było to wydarzenie z punktu widzenia interesów Polski bardzo korzystne, bo Breżniew zgodził się właśnie na wycofanie z tej polityki flirtu z Niemiecką Republiką Federalną, przynajmniej czasowe i zgodził się zaakceptować ten punkt bardzo ważny dla Gomułki i dla polskiej racji stanu. Tego rodzaju właśnie kwestie, tego rodzaju argumenty przychodziły na myśl niewątpliwie Tadeuszowi Mazowieckiemu, czy zwłaszcza myślącemu kategoriami geopolitycznymi Stanisławowi Stommie, kiedy decydowali się podtrzymywać niejako politykę Gomułki, widząc w nim przy wszystkich zastrzeżeniach wobec niego rzecznika pewnego rodzaju długofalowo rozumianych interesów politycznych, czy racji stanu Polski. Lata 1965-66 to kolejny etap walki o rząd dusz. Przygotowania kościoła do obchodów i obchody milenium chrztu Polski, także konkurencyjne działania władz dotyczące obchodów tysiąclecia państwa polskiego i list biskupów polskich do biskupów niemieckich. Czy ta walka wychodziła poza granice Polski? oczywiście właśnie list biskupów polskich do Episkopatu Niemiec 18 listopada 1965 roku miał rangę aktu, który można by nazwać aktem dyplomacji duchowej, rzecz jasna wykraczającej poza granice Polski, bo chodziło o stosunki polsko-niemieckie. Chodziło, powiedziałbym, o pewnego rodzaju nowy porządek w Europie, który nie będzie zagrożony rewizją granic. To było w pewnym sensie, czego Gomułka wtedy nie rozumiał w 1965 roku. Zbieżne z tym, do czego dążył sam Gomułka, to znaczy do zabezpieczenia granicy zachodniej Polski, ale oparte było nie tak jak w przypadku Gomułki na kwestiach dyplomatycznych układów, najpierw z Moskwą, a potem jak zobaczymy zawarcie układu Polski z Niemiecką Republiką Federalną w listopadzie grudniu 70 roku. W przypadku listu Episkopatu Polski z 65 roku to była bardziej dalekowzroczna wizja pogodzenia Polski i Niemiec na płaszczyźnie duchowej, niezwykle trudnej, dwadzieścia zaledwie lat po wojnie, która pochłonęła przecież tyle milionów ludzkich istnień, ale zostawiła także, pamiętajmy to, poczucie dużej krzywdy po stronie niemieckiej. Wypędzonych z Polski Niemców. Wypędzonych oczywiście nie przez Polskę, nie na mocy zemsty Polaków, ale na mocy decyzji w Jałcie, potwierdzonej potem w Poczdamie. Ich poczucie krzywdy pozostawało także realnym. To właśnie docenili twórcy, a więc przede wszystkim arcybiskup wrocławski Bolesław Kominek, wspomagający go w redagowaniu tego listu arcybiskup krakowski Karol Wojtyła i zgadzający się niejako z duchem tego listu, rzecz jasna bez niego nic podobnego stać by się nie mogło, prymas polski Stefan Wyszyński. Pamiętajmy też, że ten list, list podpisany 18 listopada 65 roku na kończącym się Soborze Watykańskim II w ramach serii listów do episkopatów wielu innych krajów, ale niewątpliwie najważniejszy z całej tej serii list, był nawiązaniem do wcześniej ogłoszonego latem tego roku, czyli latem 1965 roku, memorandum Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. Memorandum, które właściwie utrzymane było w podobnym duchu. Wspominało o tragicznych doświadczeniach wypędzonych niemieckich, ale jednocześnie memorandum to jasno mówiło o potrzebie uznania trwałości granicy polsko-niemieckiej. W tym sensie nawiązywał się swoisty dialog duchowy między przedstawicielami kościołów, niejednego, celowo używam tej liczby mnogiej, kościołów chrześcijańskich w Polsce i w Niemczech. Dialog, którego celem najważniejszym było pojednanie, pojednanie w duchu chrześcijańskim. I dla polskiej racji stanu wynik tego pojednania mógł być tylko pozytywny, ponieważ mógł oznaczać utrwalenie granicy, o którą walczył, jak już powiedziałem, dyplomatycznie także Władysław Gomułka. Nie będziemy jednak tolerować sprzecznej z interesami polskiej polityki przedmurza, jak uprawia część hierarchii kościelnej na czele z kierownicy metryskopadki. Dla Gomułki jednak ten list był skandalem i wtrącaniem się Kościoła do polityki zagranicznej, która była zarezerwowana przecież dla państwa, to znaczy dla partii i dla samego Gomułki. Czy można było się spodziewać innej reakcji pierwszego sekretarza niż atak na Kościół? I Łatwo można było wykorzystać, wciąż jeszcze bardzo, bardzo silne wtedy w społeczeństwie polskim, Wspomniane przeze mnie już przed chwilą poczucie krzywdy, doświadczenie realnych, gigantycznych strat ofiar społeczeństwa polskiego. Chyba można zaryzykować stwierdzenie, że wyraźna większość społeczeństwa polskiego, także katolików w Polsce, nie bardzo mogła się pogodzić z treścią tego listu w 1965 roku. Nie rozumiała tego gestu. Za wcześnie było na tego rodzaju gest pojednania, w którym biskupi polscy mówią, Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Ta druga część tego sformułowania, proszenie o przebaczenie Niemców w 1965 roku było czymś nie do wyobrażenia dla bardzo dużej części społeczeństwa polskiego. Oczywiście biskupi polscy używając tego określenia zachowywali się jak najściślej w duchu chrześcijańskiego pojednania i nawiązywali właśnie do krzywdy owych milionów wypędzonych. Krzywdy oczywiście u swojego fundamentu zawinionej przez decyzję Hitlera, który rozpętał tę wojnę. I to właśnie wykorzystała propaganda Gomułkowska, żeby zaatakować prymasa przede wszystkim jako niepatriotę, list jako dowód zdrady niemal narodowej. Gomułka chciał oczywiście osłabić autorytet prymasa, ale jeszcze bardziej rywalizująca z nim frakcja moczarowców starała się to rozegrać, pociągnąć, przepraszam za kolokwializm, dalej i głębiej, żeby ustawić jeszcze mocniej Gomułkę w konfrontacji z Kościołem. A siebie przedstawić w roli jedynych obrońców prawdziwego patriotyzmu, moczarowcy jako nasi ostatni obrońcy przed rewizjonistami niemieckimi i wszelkimi innymi wrogami, w tym Żydami. W 1967 i 8 roku ta rozgrywka zakończy się m.in. wydarzeniami marcowymi. Niech będzie powalony Jezus Chrystus. Nie niech będzie Jezus pensiamo, che la celebrazione stessa non sia affatto contraria al benessere e al progreso d'una moderna società. Sądzimy, że obchód tą tysiąclecia nie jest sprzeczny z dobrobytem i postępem nowoczesnego społeczeństwa, ale raczej przynosi mu zaszczyt i leży w jego interesie. Mając to na względzie, chcieliśmy udać się osobiście do Polski, przyjmując zaproszenie kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski i arcybiskupa Warszawy, Trzeba także przypomnieć, że w roku milenijnym władze dwukrotnie nie udzieliły zgody na przyjazd papieża Pawła VI do Polski. Strach przed siłą wiary? Kto wyszedł zwycięsko? Wydarzenie, o którym przed chwilą mówiliśmy, czyli dyskusja, te jakieś wiece potępienia raczej niż prawdziwa, rzetelna dyskusja nad listem Episkopatu Polski do Episkopatu Niemiec, Zapowiadały jakby przegraną strony kościelnej w tej rywalizacji z państwem, z Gomułką o rząd dusz w Polsce. Wydawało się, że to Gomułka i ci, którzy chcieli wtedy pokazać kościół hierarchów kościoła katolickiego w Polsce jako mało patriotycznych, jako niedbających o interes Polski. Wydawało się, że Gomułka ma szansę tutaj wygrać tę rywalizację. W istocie wydarzenia 1966 roku zdecydowanie zmieniły tę optykę. Jedno z mało docenianych, do pewnego stopnia zapomnianych, a centralnych w całej historii PRL-u wydarzeń, czy raczej serii wydarzeń. Rok 1966. Setki tysięcy ludzi w Polsce manifestowało przywiązanie do tradycji chrześcijańskiej, katolickiej, ale jednocześnie, to jest drugi aspekt tych wydarzeń, manifestowało przeciwko władzy komunistycznej. Na czym polegała ta zmiana z 66 roku w stosunku do nastrojów z końca 65 roku? Fakt, że Gomułka zdecydował się nie wpuścić papieża Pawła VI na obchody milenijne, to symboliczne puste krzesło czy tron w trakcie obchodów na Jasnej Górze, miejsce oczekujące na papieża, który bardzo chciał wtedy przyjechać do Polski, robiło ogromne wrażenie, przekonywało, że to władza komunistyczna boi się autorytetu duchowego kościoła katolickiego i sięga do prymitywnych represji. Po prostu odmawia rozmowy, nie dopuszcza do dialogu, Cieszący się wtedy bardzo dużym autorytetem, najwyższy pasterz kościoła katolickiego, kościoła powszechnego, niedopuszczony do Polski, był niejako niemym wyrzutem wobec tych władz, które zdecydowały się z lęku o jego autorytet nie pozwolić mu na przyjazd do Polski. Potem drugi gest, jeszcze ważniejszy może. Decyzja prymasa Wyszyńskiego, by obchody tysiąclecia chrztu Polski były niejako symbolicznie upowszechnione w skali całej Polski przez peregrynację kopii obrazu jasnogórskiego po wszystkich parafiach w Polsce. Decyzja władz komunistycznych w odpowiedzi na ten gest prymasa, by aresztować kopię obrazu, no znów była uderzeniem w symbol uderzeniem świadczącym o słabości władzy komunistycznej. No jak to aresztować obraz, to przecież jakby groteskowe trochę w swoim strachu, w swoim prymitywizmie zachowanie władz komunistycznych. Boją się kopii obrazu, później obłożenie pustych ram, kiedy kopia została zatrzymana przez wiernych. No jeszcze bardziej wymownie symbolizowało tę niejako moralną nierównowagę, a mówiąc dobitniej, po prostu ogromną moralną przewagę Kościoła w tym starciu. To władze komunistyczne się boją, sięgają do tak prymitywnych i jednocześnie groteskowo wyglądających metod jak aresztowanie obrazu, zagłuszanie uroczystości kościelnych paradami wojskowymi. Tak było na przykład w Gnieźnie, gdzie zaczynała się seria tych obchodów kościelnych 16 kwietnia 1966 roku kiedy władze urządziły w tym samym czasie w Gnieźnie, małym przecież stosunkowo mieście, oczywiście bardzo ważnym z punktu widzenia obchodów tysiąclecia, chrztu Polski, ale przecież w niedużym mieście urządzono ogromną defiladę wojskową z udziałem ministra obrony narodowej Spychalskiego po to, żeby zagłuszała niejako uroczystości organizowane wtedy z okazji tysiąclecia chrztu. To samo powtórzyło się następnego dnia w Poznaniu gdzie z kolei uroczystości prowadzone przez prymasa Wyszyńskiego starały się zagłuszać partyjne bojówki towarzyszące wystąpieniu Gomułki w tym samym czasie odbywającemu się oczywiście w Poznaniu. I tak było potem w Krakowie, tak było w Warszawie, gdzie skończyło się to masowymi aresztowaniami tysięcy wiernych, którzy na Starym Mieście manifestowali swoje przywiązanie do kościoła, do tradycji chrześcijańskiej co zostało potraktowane przez władzę jako zamach na wyłączność kontroli ideologicznej nad państwem ze strony Gomułki i jego ludzi. Tego rodzaju starcia powtarzały się w dziesiątkach miejsc na mapie całej Polski, tylko mobilizowało kolejne tysiące ludzi do wychodzenia na ulicę, do manifestowania swojego sprzeciwu wobec władzy, która... Próbuje zmieniać polską tradycję Próbuje zmieniać polską tożsamość Próbuje odciąć chrześcijaństwo od niej No tego było za wiele I to właśnie sprawiło, że Prymas Wyszyński wyszedł z tego starcia nie tylko nieosłabiony, ale ogromnie umocniony. Mogły przekonać się władze komunistyczne w Polsce, że nie da się wygrać totalnej konfrontacji z Kościołem, że społeczeństwo polskie w większości jest gotowe manifestować w obronie tradycji chrześcijańskiej. I te setki tysięcy ludzi, które w skali całego kraju, w różnych miastach i miasteczkach Wychodzić będą aż do lipca 67 roku, bo aż do lipca 67 roku trwały te uroczystości rozproszone po terenie całego kraju, uroczystości milenijne, kościelne. Te setki tysięcy ludzi uświadomiło sobie, że możemy protestować. Owszem, mogą nas spałować zomowcy, aktyw robotniczy tak zwany, z pałkami w teczkach bić, prześladować, ale nie da się nas z powrotem zapędzić do kruchty, przekonać o tym, że nie ma miejsca dla ludzi, którzy myślą inaczej niż chce towarzysz Wiesław. Bez tych manifestacji milenijnych z 66 roku i 1967 nie byłoby ani manifestacji w skali całego kraju w 68 roku, ani w grudniu 70 roku. Nie byłoby Solidarności. Stąd ogromne znaczenie tego masowego protestu, w jaki przerodziły się uroczystości milenijne w 66 roku. Historia Żywa